Kukurydza to bardzo łatwa uprawa. Wystarczy ją posiać, ochronić i zebrać. I w tym momencie spora część rolników wybucha śmiechem, bo wcale to takie łatwe nie jest. Zwłaszcza ochrona nie jest łatwa. O to pytam pana Łukasza Czaje z firmy Syngenta. Zwłaszcza w ostatnich latach nie jest to prosta sprawa. Mamy wiele środków chemicznych na rynku. Są różne dylematy, czy posiewnie, czy powschodowo. Ostatnie lata wskazują jednak bardziej w kierunku powschodowym. Mamy preparat Lumax, który jest liderem rynku, jeżeli chodzi o całą chemię związaną z, z otwaszaniem kukurydzy. Jego zaletą jest to, iż można go siać od siewu do czwartego liścia, czyli dajemy Państwu możliwość elastycznego wyboru. Nawet jak Państwo e, kupicie już Lumax, e, uwilgotnienie gleby nie pozwoli nam na, na zastosowanie Lumaxu, możemy go stosować śmiało do czwartego liścia. I teraz e, między drugim a trzecim liściem wchodzimy w pole, obserwujemy czy już mamy kwasnice na wierzchu, mamy komosę, w jakiej one są fazie, w fazie, rozwojowym czy ten Lumax wykonywać w oprysku y, jako, da, jako oprysk solo tak zwany, czyli sam Lumax w dawce 3 litry, czy dodajemy Nikosulfuron i, mieszaninę e, robimy. i robimy mieszaninę, tak jest 2,5 litra Lumaxu, 40 gram Nikosulfuronu i mamy wtedy spokojną głowę, że te kwasy nam spali. Y, pamiętajmy tylko o tym, aby jeżeli Lumax będzie dawany sam, aby dodać tam jakiś adiowat olejowy, żeby się dobrze przykleił do liści, bo komosa bardzo mocno się woskuje, żeby po prostu po niej to nie spłynęło. Bo doglebowo działanie będzie już wtedy niestety znikome, także musimy wtedy Lumax prze, prze, przekierować na działanie na listę. W tym roku poważnym wyzwaniem jeśli chodzi o grzybówkę była głownia w kukurydzy. Czy jest na to jakaś dobra rada? Dobra rada? Nie ma dobrej rady na głownię, bo głownia to tak naprawdę stanowisko, które jest, czyli im słabsza gleba, tym jest większe ryzyko występowania głowni. A jeszcze jeżeli skolerujemy na to brak opadów, który był w tym roku, wysokie temperatury, które były, czyli potężny stres dla roślin, słabe stanowisko, brak wody, wysokie temperatury, zwłaszcza w, w trakcie kwitnienia, czyli wtedy, gdy ta ukryta potrzebuje tej energii najwięcej, no to niestety ta głownia, no, była problemem, ale zwłaszcza na tych słabszych stanowiskach. Nawet na jedno, bo niektórzy klienci dzwonili, pytali, a ta odmiana, tamta odmiana e, konkurencyjna często, no ale no, odpowiedź jest prosta. W pole zobacz, zobacz na lepszym miejscu w polu, a zobacz na słabszym miejscu w polu. I przeważnie było tak, że tam, gdzie była kukurydza zielona, na tej lepszej podglebiu, się okazało, że tam głównie w ogóle nie było. Także głównie jest tematem takich lat jak ten plus skolorowany niestety, z tymi najsłabszymi stanowiskami. Także, Bo kukurydza, no nie oszukujmy się, kukurydzę siejemy na tych słabszych stanowiskach przeważnie, tak? No tu akurat jest na jedynkach, ale to jest wyjątek. No to tak. Jeżeli ktoś nie ma, nie ma wyboru, ma same jedynki albo dwójki, no to, to wtedy ma, ma takie pole do popisu i ma takie plony, jak gdzieś, jak bo tutaj przypomnę 14 ton suchego ziarna to jest bardzo Dobry wynik. Jeśli chodzi o głównie to chemicznej rady nie ma, ewentualnie pozostaje opcja taka, żeby ją zebrać i sprzedać do Meksyku, bo tam z kolei jest ona przysmakiem. No jest przysmakiem. Mało tego też od razu tutaj w przypadku głowni już też temat poruszany w tym roku przez kilku wykładowców z Uniwersytetu czy to z Poznania, czy też z Joru z Poznania potwierdzają, że głownia nie jest problemem, jeżeli zbierzemy ziarno czy zbierzemy kiszonkę, ponieważ tam nie mamy kotoksyn. Kiszonka z głownią nie powodujemy mykotoksyn. Jedynie może być problem z niższą energią i parametrami kieszonki jakościowymi. No bo jeżeli głównie nam zaatakuje w trakcie kwitnienia, za, zaatakuje nam kolbę, czyli mamy wtedy mniejszy plon skrobi, czyli mniejsza energetyczność kiszonki i tylko to. Czyli to jest choroba, która tak naprawdę nie jest specjalnie szkodliwa, tylko brzydko wygląda? Brzydko wygląda i ma wpływ na plon, mimo wszystko. Bo jeżeli zaatakuje nam, tak jak mówiłem, w fazie kwitnienia i, i zniszczy nam kolbę, no to wiadomo, nie, nie zbierzemy wtedy ziarna. Czyli straty y, materialne, oczywiście ekonomiczne i są, ale zdrowotnościowe dla zwierząt, które będą w tym Kremiany nie ma. Powiedzmy jeszcze o ochronie przed szkodnikami, bo te aż się czają no, z zomacnicą w roli głównej przecież. No tak, tak. Zomacica prosowianka Tutaj no termin, no musimy pamiętać, przede wszystkim o terminie, czyli gdzieś około wychowania należy przede wszystkim obserwować, lustrować plantację, lustrować, kiedy jest wylot dorosłych osobników w plantację, bo jeżeli będziemy szukać tylko tych złożonych przez zomacnice jaj, to niestety nie zawsze je znajdziemy, bo, bo to jest bardzo trudny temat. Ja sam w tym roku szukałem, znalazłem tylko na jednej plantacji, ale w tym roku macica, mimo że było bardzo duże nasilenie wylotu motyli z uwagi na przebieg wegetacji, raczej to nie jest problem tego roku, ale omacnica jak najbardziej musimy mieć wtedy niestety szczudlaka, czyli opryskiwacz samojezdny. Plus karate jest zarejestrowane na, na omacnicę wtedy, tylko to musi być trafione w punkt. No, karate około... jest znanym ze swojej tak, jakości środkiem, tak, tak, tak. który działa na wszystko na co potrzebujemy. Tak, tak. Dokładnie ma szeroką rejestrację, to jest też zaleta. Tylko jak to peretroid działa krótko i musi po prostu trafić w punkt. tak? No To, to, jest, to jest ten minus z karate. A stąd kukurydziana no, ponad staje się problemem, zwłaszcza tutaj w południowej Polsce, bo przy Przypomnijmy, znajdujemy się na Dolnym Śląsku 30 mniej więcej kilometrów od Wrocławia, czyli no to zagłębie polski pas kukurydziany. Tutaj perfekcyjne warunki, no ale też jak perfekcyjne warunki dla kukurydzy, to i perfekcyjne warunki dla szkodników w niej żerujących. Stonka jest coraz większy problem, aczkolwiek całe szczęście, że już nie jest e, szkodnikiem kwarantannowym, co wielu chyba rolników, zwłaszcza tutaj cieszy. Czyli można uprawiać kukurydzę. No jak widać, nie powoduje jakichś wielkich szkód ekonomicznych w naszym kraju. A aczkolwiek, jeżeli byśmy się zapytali Węgrów, no to tam niestety jest to duży problem. Ale tam też są środki ku temu można można działać insektycydami na, na stonkę, No u nas niestety z uwagi na rejestrację tych produktów mamy, mamy z tym problem. Chyba, bo... że przy okazji się załapie do innego oprysku. Znaczy, przede wszystkim nie ma rejestracji, nie? No, dokładnie. Tak chyba, że za ale to wtedy jest za późno, bo stonka jest chyba największy problem na, na początek wiosny. I ostatnia rzecz, mówiliśmy o głowni, która jest przysmakiem w Meksyku, przysmakiem w całej Ameryce jest przecież kukurydza, taką typową kukurydzą, która ma być przysmakiem, jest kukurydza cukrowa i na samym końcu wasza odmiana kukurydzy cukrowej. Na ile ona się różni? Jeśli chodzi o ochronę od kukurydzy zwyczajnej, uprawianej czy to na ziarno, czy to na kiszonkę. Na pewno jest bardziej delikatna, jest wrażliwsza na herbicydy i też z uwagi na okres wegetacji, który ma. Raczej my zalecamy zabiegi posiewne w kukurydzy cukrowej, no bo nie oszukujmy się. No 90 dni od siewu do zbioru to jest troszeczkę krótki okres czasu. Także tym różnie, przede wszystkim wegetacją i terminem zbioru.